I ten y, człowiek, najwyższy kapłan, Hilkiarz, to naprawdę jest bardzo mm, ciemna postać. Bo gdy to czytamy, to stwierdzić możemy, że znaleziono księgę zakonu pańskiego. Co to oznacza? Że ona przez dziesiątki lat w ogóle nie była otwierana, aby w niej czytać. Hätte das Wort lesen und Przecież ten kapłan miał zadanie, dane przez Boga, żeby w tej księdze czytać i głosić Słowo Boże, tak jak my to dzisiaj czynimy. A więc ten kapłan jest obrazem takiego chrześcijanina, który nie ma wielkiego zainteresowania Słowem Bożym. Man, man hat das Wort ma się w rękach Słowo Boże? Але man liest es nicht. Alle hören gar, wo das nicht liest. Man liest nicht unser Gebet, nicht liest heiliges Wort również też nie in Modlitwie czy z modlitwą. Man interessiert sich wenig dafür. I po się tym słowem Bożym nicht dazu gehört. Ich hoffe, dass ihr nicht Zu mam tylko taką nadzieję, że wy do takiej Grupy właśnie nie należycie. Und, dass ihr Wort Ale mam nadzieję, że czytacie to słowo Boże, eh, modląc się jednocześnie i prosząc o jego eh, zrozumienie. Następnym mężem, o którym tu czytaliśmy, to jest właśnie pisarz o imieniu Schafan. Die Hauptaufgabe des Schreibers ist, ist, das Wort Gottes zu funkieren. Głównym zadaniem takiego pisarza było w tamtych latach właśnie przepisywać Słowo Boże. Ale ponieważ nie miał w rękach swoich Słowa Bożego, czyli jest dla nas jasne, że tego zadania swojego nie wykonywał. Ale teraz on był skontaktowany ze Słowem Bożym. Gesetzes. I Chilgiarz e, e, od razu powiedział, że to jest księga zakonu. Szafan usiadł i natychmiast zaczął ją czytać. Dobrze, że tak zrobił. Ale ta księga niestety niczego nie zmieniła w jego sercu. I to jest złe. Bóg jest tak łaskawy, że daje temu szafanowi drugą szansę. Bo idzie z tą księgą do króla lesen. i tam przed królem jeszcze raz musi tą księgę przeczytać. A teraz nawet musi to na głos czytać. Ich etwas laut lese, les ist viel A jeżeli ja czytam Słowo Boże głośno, to okazuje się, że czytam o wiele intensywniej niż pocieł. I Szafan to zrobił. Przeczytał te słowa zakonu przed Królem Jozjaszem. I to oczywiście było znowu dobrą rzeczą. Ale zauważamy, że znowu to słowo nie dotarło do jego serca. I to znowu jest złą rzeczą. A więc jasne tutaj jest, że szatan jest właśnie obrazem takich ludzi, którzy są tylko z nazwy chrześcijanami, tak zwane nominalne chrześcijaństwo. A więc ludzie, którzy słyszeli coś o Słowie Bożym, może i niektóre części Słowa Bożego przeczytali, może też i ci ludzie w pewnym sensie żyją po chrześcijańsku, ale można to powiedzieć, to wcale nie robi z nich chrześcijan. to jest Bo im brakuje czegoś najważniejszego. I tutaj ten wiersz dziesiąty mówi o jednej księdze. Nie jest das buch für ihn nichts. Aha, on mówi tylko, że znaleziono tam jakąś księgę. Dla niego to nic więcej nie było ważnego, tylko Ein Buch unter A więc książka pomiędzy, księga pomiędzy wieloma księgami. Hoffe, dass ihr zu auch nicht I mam taką nadzieję, że wy też do takiej grupy ludzi nie należycie. Er verloren, bo e, gdyby tak było, to byście poszli na wieczne potępienie, bo nie mielibyście życia z Bogiem. Ale jeszcze trzecia osoba tutaj na scenie się pojawia. To jest król Joziasz. To jest jakiś armer kerl, W zasadzie, gdy się przeczyta jego historię, to można powiedzieć, cóż za nędzny człowiek, pomimo tego, że był królem. W swoim y, okresie dziecięcym 8 lat y, uczyniono go królem. A więc hmm, jak gdyby przeminęło dla niego dzieciństwo, przeminął dla niego też i ten czas y, nauki w szkole, bo może no, niektórzy by się cieszyli, że tak się stało, ale co się okazuje, niestety nie potrafię czytać. To dlatego właśnie musiał przyjść do niego pisarz szafan i przeczytać. Так, прочитати Wort vorlesen. Da Czyczeta Hilton Cheng. Więc on cisamand das Wort zum ersten Mal in seinem Leben. Etonen 16 słyszy po raz pierwszy w swoim życiu słowo Król uczynił coś, co mógł każdy zauważyć. On radykalnie odmienił swoje życie. I na znak tego on rozdarł swoje szaty. Wyobraź sobie, wielki król, dorosły król rozgrywa swoje szaty wobec nasi tego szatana. Gdy to się stało, to z całą pewnością następnego dnia wszyscy już o tym wiedzieli w jednym królestwie. Dlaczego ten człowiek tak to zrobił? Dlatego, że w jego życiu nie nastąpiła tylko taka zewnętrzna przemiana. Ale nastąpiło też i wewnętrzne zawrócenie z poprzedniej drogi. I na mm, za tym czytamy najważniejszy wiersz, jaki występuje w życiu tego króla. I mam taką nadzieję, że wy wszyscy jak jeden należycie do tej grupy. Bo to naprawdę byłoby rzeczą bardzo dobrą. Bo to jest rzecz, którą Bóg widzi. I Bóg dlatego posyła do niego proroka i e, pierwszą rzecz, którą prorok zauważył... ...to słowa, które Bóg do niego powiedział, żeby królowi przekazał. Ponieważ twoje serce stało się miękkie. Co Co to w ogóle oznacza mieć miękkie serce? Jaka jest cecha charakterystyczna takiej części ciała, która jest miękka? Taką część ciała ja jestem w stanie uformować. A więc mogę ją tak uformować, jak chcę. I do tego męża Bóg powiedział, widzisz, teraz twoje serce zmiękło. I tym samym mu powiedział, spójrz, twoje serce teraz mogę tak uformować, jak ja bym chciał, żeby ono wyglądało. das Herz dieses Königs richtete sich nach dem Wort Gottes aus. To oznacza nic innego jak to, że to serce tego Króla zaczęło teraz postępować według Słowa Bożego. Bible, we Jest to jedyny Król, o którym w całej Biblii możemy w ten sposób przeczytać. So I to dla Boga było tak ważną rzeczą, że w tym równoległym miejscu, czyli w Księdze Kronik, która powtarza tę historię, jeszcze raz Bóg o tym wspomina. I mówi o tym miękkim sercu tego Króla. I taką mam nadzieję, że wszyscy takie serce macie. Bo gdy czytamy Słowo Boże, to jest formę to w ten spos w sposób to te słowo działa, że formuje nasze serce. Ale to też powoduje, że odpowiednio do tego słowa zaczynamy zmieniać swoje życie. Auch sagen can, dein Herz weich ist. Oby też mógł Bóg powiedzieć też i o was samych, ponieważ twoje serce stało się miękkie. A następstwem w życiu dalszym Jozjasza było to, że on znalazł się pod całkowitym błogosławieństwem Bożym. So, nie, Herz hatte, in I dokąd właśnie takiego rodzaju serce posiadał, to on cały czas żył z tym błogosławieństwem Bożym. I to zdarzenie jest bardzo ważnym pouczeniem dla nas. Wie Nieważne ile macie lat, to jest rzeczą bardzo ważną, abyście posiadali tego rodzaju miękkie serce.